Witam, ludzi przestworzy. Hello, space people. Mamy dzisiaj 5 sierpnia 2016 roku. Mistyka jest czymś uniwersalnym, istniejącym od początku, odkąd istniał człowiek. Człowiek jako istota mistyczna na początku żywił się niczym, tylko był złączony z absolutem. Potem według moich takich spekulacji mógł zacząć na podobieństwo zwierząt, naśladując je jeść roślinki. I to była jego dieta taka zbieracka, pierwotna. Potem, nie wiadomo w którym okresie czasu, nauczył się polować, wykształcił narzędzia i zaczął zjadać zwierzęta wcześniej próbując spożywać padlinę. Problem polega na tym, że darwiniści ustalili istnienie człowieka jako na miliony lat i pewne szkielety uznali oni za ludzi, podczas gdy nie wiadomo kto to był. To mogły być jakieś małpy. Oni uznali te szkielety za formy przejściowe. A to mogły być jakieś małpy człowiekokształtne, podobne do ludzi. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o te istoty, ja je nazywam istotami, mogli to być zwykli ludzie, żadne formy przejściowe. Natomiast można powiedzieć, że tutaj są datacje na 2 miliony lat przed naszą erą. I tam znaleziono jakieś szczątki kości zwierząt. I też nie wiadomo, czy to było jedzone, czy na przykład znoszono padlinę tylko po to, aby brać skóry, ewentualnie z kości tworzyć narzędzia, albo jakieś rytuały. No nie wiadomo, no zostało tylko szkielety sprzed dwóch milionów lat i na tej podstawie to można sobie wróżyć z fusów. nie wiadomo jak było dla mnie pewna, w miarę pewna historia człowieka to jest jakieś ostatnie 100 tysięcy lat ja mówię kilkaset tysięcy lat ten homo sapiens w takim kształcie w jakim my znamy jak się pojawił w jaki sposób ja nie wiem ja w ewolucję nie mam obowiązku wierzyć to są tylko i wyłącznie spekulacje i trudno jest coś ustalić. Niemniej jednak pewne jest, że ten homo sapiens, jakiego możemy ustalić na podstawie odkryć archeologicznych ostatnie 100 tysięcy lat i trochę takie powiedzmy bardziej rozmyte setki tysięcy lat, spożywał już najprawdopodobniej mięso, aczkolwiek pierwotnie mogły być grupy czysto zbierackie, potem była padlina i spożywanie Trupów, poprzez wytworzenie narzędzi, polowanie itd. Podstawą była dieta roślinna czysta, wegańska na surowo, czyli witariańska. Mogły już być też elementy, oczywiście, używania ognia itd. Niemniej jednak, dieta roślinna istniała od zawsze i roślinożercy istnieli od zawsze i grupy zbierackie mogły istnieć, aczkolwiek zachowała się tak mała ilość szkieletów że nie jesteśmy w stanie ustalić, jakie grupy w prehistorii funkcjonowały. Jeżeli na ileś tam dziesiątek tysięcy lat mamy jakiś jeden szkielet, no to naprawdę nie wiemy jak było. To, że się znajduje w tych grobach fragmenty kości też niczego nie dowodzi, bo jak mówię, mogły to być pozyskiwane dla skór, dla kości, do narzędzi i dla rytuałów. Ostatnie kilkanaście tysięcy lat w Europie tak zwani Magdalińczycy to już byli czyści mi mięsożercy. Tutaj mamy już raczej pewne informacje i wiemy też, że żyli około nie wiem, 30 lat średnia długość życia, czyli wyniki mizerne przy ekologicznej żywności. Oczywiście głównym zabójcą był brud, brak higieny, trudne warunki, ale też mięso, które zaczęto dodawać tutaj w Europie w większej ilości, no bo tutaj było chłodno raczej. Dużo zwierząt, mało roślin i tutaj dieta mogła być bardziej mięsożerna, taka troszeczkę przybliżona do eskimowskiej, ale długość życia tutaj pokazuje 30 lat, 28 lat, to jest mizerne. Nie jest to na pewno moim zdaniem przyrodzone dla człowieka, by jadł mięso zwierząt, co pokazały rozliczne badania wskazujące na tym, że mięso jest szkodliwe dla człowieka. Czyli na podstawie budowy układu pokarmowego człowieka możemy mniemać, że człowiek był czystym roślinożercą, tak jak małpy. Gdyż małpy dzisiaj faktem jest, że dorzucają jakieś 5% produktów od zwierzęcych, są to głównie robaki w 80 i czasem w zależności od temperamentu danych małp mamy bądź kanibalizm, czyli małpy napadają na siebie, podczas walk i pożerają szczątki, bądź czasem polowanie na malutkie zwierzątka. Przy czym po raz pierwszy takie coś zauważono w 1960 chyba roku, o ile pamiętam, czyli do stosunkowo niedawno, bo przez tysiące lat uważano te zwierzęta za roślinożerne czysto roślinożerne, ale przez setki, tysiące lat ludzie polowali na małpy, a małpy to są bardzo dobrzy obserwatorzy i mogli też nabyć kulturowo, tak jak orzechy też potrafią spożywać małpy, a w niewoli to potrafią wszystko spożywać, na rowerze jeździć i tak dalej, więc mogły nabyć kulturowo poprzez kontakt z człowiekiem umiejętność polowania, ale nie stanowi to wymogu dietetycznego, dlatego że to jest w przypadku szympansów najbardziej agresywnych gdzieś mniej więcej raz na 2-3 miesiące się zauważa takie coś. A przez cały czas jedzą dietę czysto roślinną. Ewentualnie nauczyły się też być może od ludzi najprawdopodobniej jeść robaki, nawet narzędzia takie jak ludzie mają. Więc 95%, a czasami 100%, no bo goryla na polowaniu to można złapać raz na kilka lat albo wcale. Wiadomo też, że małpy, które żyją w niewoli, w rezerwatach i tak dalej i są karmione czysto wegańskie, żyją 10 lat dłużej, 60 lat tutaj potrafią przeżyć. A w tych warunkach trudnych, gdzie zabiera się małpom coraz więcej terenów, one są coraz bardziej ściśnięte, jest coraz więcej głodu, nie ma tam zieleniny, no to na podobieństwo ludzi mogą czasem polować i zjadać te robaki. To może być jakby sytuacja patologiczna, sytuacja, w którym one są atakowane, niszczone przez ludzi dla skór, do zoo i tak dalej, do cyrków, kradzione. Tam są potworne warunki, w tych rejonach Kongo, tam się odbywały ludobójstwa, ludzie są tam po prostu obrzydliwi. No i te małpy mogły pewne cechy ludzkie naśladować. Ale nawet gdyby małpy, które mają niemal identyczny układ pokarmowy do naszego, w 5% żywiły się od zwierzęca, a w 95% to jest dieta roślinna, no to ci, którzy mają dietę czysto roślinną są bliżej małp niż mięsożercy, którzy czasem nawet... 70% dorzucają produktów odzwierzęcych w swojej diecie, co to już jest w ogóle parodia, że oni się powołują na małpy, jako przykład, że małpy są mięsożerne i oni dlatego też, a to są nasi krewniacy. Równocześnie weganie jedzą 100% roślinnie, małpy w niewoli 100% roślinnie, małpy w przyrodzie tej obecnej 95% roślinnie, a ci 70% odzwierzęco i mówią, że tak jak małpy. Dla nich to nawet krowy są mięsożerne, bo w zjadają robaki i to robią ponoć celowo, bo te robaki im są potrzebne. Wszędzie widzą mięsożerstwo, bo mają takie, można powiedzieć, umysły nałogowe w stosunku do mięsa i starają się tak urobić rzeczywistość, żeby im pasowała. Tak więc zarówno układ pokarmowy, jak i nasi krewniacy małpy, które jedzą gdzieś w 40% owoce, Potem zielone liści, niektóre dorzucają trochę orzechów i tam jest trochę termitów, raz na dwa, trzy miesiące czy raz na kilka lat jakieś tam polowanie na zwierzę i zjedzenie surowego mięsa. To wszystko wskazuje na to, że nasz układ pokarmowy nie nadaje się do spożywania mięsa, a to znaczy, że do przeżycia człowieka wystarczą same rośliny, tylko dobrej jakości i w miarę zdrowy człowiek. Odpowiednia flora jelitowa, która wytworzy pewne substancje, zdrowa wątroba, która wytworzy pewne substancje i człowiek, który nie jest obarczony różnymi patologiami żywieniowymi, które spowodowały, że nie jest w stanie sam syntetyzować pewnych substancji. I teraz na diecie roślinnej są w sumie głównie dwa problemy. Witamina D potem B12 to jest witamina brudu z gleby, można założyć, że wcześniej człowiek nie czyścił za bardzo tych warzyw i owoców, które spożywał i tak sobie dostarczał z glebą. Glebą, która nie była wyjałowiona, która była bogata w ten brud i w ta B12 i w taki sposób mógł jeść. Te B12 Do tego dochodzi fakt, że zdrowa flora jelitowa, jelita, są w stanie być może syntetyzować odpowiednią dawkę tej B12, bo dzisiaj się uważa, że jelita produkują w tej części, która się nie przyswaja oraz, że jeżeli nawet jest w jelicie cienkim syntetyzowana ta witamina, to w tak małych ilościach, że to jest o wiele za mało niż potrzeby. Można się zgodzić, że w pewnych badaniach tak mogło wyjść, chociaż chciałbym zobaczyć te badania, kto je robił i jakie miał i intencje i cele. Tu chodzi o taką kwestię, że tak jest obecnie przy zniszczonej florze jelitowej, przy zniszczonych jelitach przez antybiotyki, przez zachodnią dietę i tak dalej istotne jest, że najpierw trzeba wyprodukować zdrowego człowieka w kilku pokoleniach, odbudować mu jelita, wszystko i zobaczymy, jak będzie syntetyzowana witamina B12. Do tej pory sprawa jest niejasna. Potem trzeba zbadać wszystkie rośliny, żeby stwierdzić, że któryś z tych roślin nie są w stanie, bądź są w stanie nam dostarczać witaminę B12. Plus, jak mówię, ten brud i tak dalej. Jedno jest pewne. Roślinożercy żyli przez prehistorię, żyli przez wiele wieków i funkcjonowali, czyli B12 musieli w jakiś sposób posiadać. Albo ich organizmy przystosowały się do funkcjonowania bez B12, czyli nauczyły się tak funkcjonować, że B12 było zbędne, albo w jakiś sposób sobie dostarczali, bądź było to syntetyzowane, czyli produkowane przez sam organizm. Witamina D to już jest sprawa prosta, omawiałem to wiele razy. Tu jeszcze to powtórzę. Chodzi o to, że przyrodzoną, Strefą człowieka jest funkcjonowanie bliżej równika, gdzie jest więcej słońca, więcej roślin i tam powinien człowiek funkcjonować. Jeżeli człowiek złamie przyrodzone dla niego terytoria, to nie dziwnego, że ma problemy. Bo są kraje bliżej równika, gdzie słońca wystarczy tyle, że ta witamina D będzie syntetyzowana przez sam organizm. Organizm sam to wytworzy, w wątrobie to zostanie przechowane i w zupełności wystarczy ze słońca witamina D. Nie trzeba więcej jeżeli misia polarnego by przenieść do Afryki, to długo nie przeżyje. Jeżeli pustynną małpę żyjącą gdzieś w Afryce przenieść na Arktykę, też długo nie przeżyje. I człowiek też ma kłopoty, bo zniszczył swoje przyrodzone miejsca przebywania poprzez dziką ekspansję. Potem jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię diety roślinnej, pozostaje tak tzw. omega-3. Moim zdaniem nie ma możliwości przez całą prehistorię, żeby człowiek spożywał duże ilości kwasów omega-3, a jednak musiał funkcjonować, żyć czasem dłużej niż te 30 lat. Więc to jest sztuczny problem wypromowany w XX wieku, gdzie w jakichś tam niby badaniach, które mogą być sponsorowane, wykazano niby, że większej ilości tych tłuszczy omega-3, których rzekomo organizm nie jest w stanie wyprodukować, sprawia, że nie ma stanów zapalnych, że tam się rozwija mózg dziecka i tak dalej i tak dalej, cała ta bajeczka, znamy ją i problem polega na tym, że kiedy już badano populację ludzi, którzy jedzą dużo ryb i kwasów omega-3 w tej takiej już bardziej złożonej formie niż forma roślinna, to się okazało, że nie potwierdza się. Ani nie, nie żyją dłużej, ani nie mają mniej stanów zapalnych. Jedyne co wykryto to, że mają więcej cukrzycy, jak i większa ilość kwasów omega-3, szczególnie z suplementów rybich, powoduje raka prostaty. Tyle udowodniono. Raka prostaty i cukrzycy, nic więcej. Bo weganie jedząc roślinne źródła omega-3, takie jak zielenina, a w większych stężeniach Siemilniane orzechy włoskie, nasiona chia i tak dalej. Są tam różne produkty. Pewno ich jest więcej, tylko że teraz wypromowane jest kilka tych produktów. To te formy bardziej proste, roślinne muszą być w organizmie syntetyzowane, przetworzone na formy bardziej złożone. No i wrogowie diety wegańskiej twierdzą, że to przetwarzanie jest zbyt słabe i że my przez to będziemy mieli niedobór, więcej stanów zapalnych, więcej raka, więcej chorób układu krążenia. Problem polega na tym, że wszystkie badania pokazują, że my mamy mniej tych chorób układu krążenia i niektóre potwierdzają, że mamy mniej raka, bez suplementacji. Czyli nie jest tak, że te przetworzenie źródeł roślinnych musi być niskie. To zależy od stanu zdrowia, jelit i tak dalej, tego wszystkiego. Może być wyższe nawet niż u tych, którzy jedzą ryby. I tak bywa. Było przeprowadzone badanie na weganach w Kalifornii i okazało się, że to weganie mieli wyższe stężenie tych kwasów omega-3 niż rybożercy. Może się to brać m.in. z tego, że 95% mięsożerców wiedząc, ryby hodowlane nie dostarcza sobie omega-3, bo tego w rybach nie ma tak naprawdę. To muszą być ryby tłuste, morskie, odpowiednie. Nie może być to ryba smażona, bo to już niszczy te kwasy omega-3, nawet niektórzy mówią, nie może być gotowana. Musi to być ryba świeża, najlepiej wymrożona, tak żeby wybić te bakterie i dopiero potem w postaci suszy czyli na surowo zjedzona, musi być ryba świeża, nie może być utleniona, musi być chroniona przed światłem. Czyli są specjalne warunki, które dostarczą nam kwasy omega-3 w tej bardziej złożonej formie. I teraz moim zdaniem to jest gorzej, jeżeli organizm dostanie coś już przygotowanego, jak przeszczep, jak gdyby, niż żeby sam sobie to wytworzył, bo to, co se sam wytworzy, wytworzy sobie idealnie pod swoje potrzeby, jak na rozmiar buta. A te fasy omega-3 zwierzęce już są utlenione, to nie będzie tak dobrze działać jak samosynteza. Tak jak się próbuje na przykład osobom chorym na niedoczynność tarczycy dostarczać już hormony, żeby tarczyca ich nie produkowała. Działa to o wiele gorzej. Podobnie Wątroba wytwarza m.in. witaminę D czy tam jakieś inne, białka są przetwarzane i to działa idealnie, kiedy dostarczamy półproduktów i organizm z tego wytwarza sobie sam substancje idealnie pasujące. I tak to powinno działać u zdrowej osoby i tak to musiało działać u prehistorycznych, bo prehistoryczni albo nie jedli ryb, bo nie umieli polować, albo jeśli je jedli, to zazwyczaj je też smażyli bardzo rzadko też puste ryby morskie, to były co, co najwyżej ryby stawne, które mają mało tych omega-3, musieli mieć samosyntezę tych omega-3 i źródła roślinne im wystarczały. zielenina i tak dalej, to już zawiera wystarczające ilości i wcale nie ma potrzeby dostarczania sobie takiej dużej ilości tych kwasów omega-3, jak to wypromowały pewne organizacje powiązane z suplementami i powiązane z przemysłem rybnym. Innymi słowy, kwasy omega-3 u wegan. nawet jeśli te przetwarzanie źródeł roślinnych na bardziej złożone nie jest jakieś duże, to jest to wystarczające dla zdrowia. Bo nie jest tak, że im więcej, tym lepiej. Jak udowodnili badacze, im więcej kwasów omega-3, tym więcej raka prostaty, czyli jest na odwrót. Potem, jak badano populację, już się powtórzę, nie udowodniono, że większa ilość kwasów omega-3 zapobiega rakowi itd. Równocześnie, jak mówię, wszystkie badania potwierdzają, że weganie mają mniej chorób układu krążenia i niektóre, że mają mniej raka, szczególnie badania na adwentystach, bo jeśli ta dieta już jest dobrze zbilansowana, w miarę dobrze, tak podstawowo dobrze, no to też może chronić przed nowotworami, przed rakiem. Mają mniej cukrzycy, to też w jakimś sensie są stany zapalne, niższa nadwaga, to też jest powiązane ze stanami zapalnymi. Innymi słowy, bajeczka o omega-3 się nie sprawdza, jest to próba zastraszenia wegan, zmuszenia ich do suplementowania, aby byli jakby na smyczy wielkich korporacji, lekarzy, byli zależni. Podobnie jest sprawa B12. Straszono, że weganie będą mieli straszne objawy pod wpływem niedoboru B12. Przy czym, jak się okazało, Małgorzata Desmond, która też straszy B12 sama powiedziała, że jak były badania na weganach, to takich klinicznych objawów, niedoborów nie zauważono u nich. To znaczy, że takie kliniczne objawy niedoborów posiadają zazwyczaj ludzie, którzy mają jakąś chorobę. Jakąś chorobę, która nie pozwala im przyswajać B12. To są ludzie chorzy i niedobór B12 może być jednym z powodów, dla których występują jakieś tam kliniczne jakieś takie zachowania jak jakaś nerwowość, Jakieś nerwice, jakieś coś tam, różne są stany straszne, ale u zdrowego weganina, który ma podwyższony poziom homocysteiny, czyli to jest jeden z objawów niedoboru B12, może nie występować to, co u jakiegoś schorowanego człowieka, bo jeżeli on ma mniej tej homocysteiny, bo mniej metioniny, mniej białek spożywa, bo z białek się tworzy ta homocysteina w krwi, równocześnie nie ma podwyższonego cholesterolu, to u niego miażdżyca może nie wystąpić i nerwice. Także też bardzo nieładnie postąpiono, mając haka na wegan B12, strasząc ich tymi niedoborami, podczas gdy skutki niedoboru B12 mogą być u nich dziesięciokrotnie łagodniejsze niż u innych ludzi, którzy mają niedobór B12, bo to są już jacyś schorowani ludzie, którzy mają jakieś różne choroby itd., są weganie, u których niedobór B12 może się skończyć trochę bardziej tragicznie, ale trzeba mówić, a nie zastraszać ludzi, aby mieć haka na weganizm, aby mówić, że weganizm jest zły, jak się nabawisz niedoborów B12, to będziesz miał nerwice, miażdżyce. To jest próba zastraszenia psychologicznego wegan, aby mieć na nich haka. To jest, to jest bardzo poważny błąd. B12 uważam, że przy wysterylizowanej, wyczyszczonej żywności można suplementować profilaktycznie. Jak ktoś ma pieniądze, może sobie zrobić badania. Jeśli okaże się, że nie ma niedoborów, nie powinien suplementować. Sprawa jest otwarta, trzeba prowadzić badania itd. I co ciekawe, hakiem na wegan miało być niedobór witaminy D, bo ponoć ono się w mięsie znajduje. Śmieszna sprawa jest taka, że Polacy spożywają dziś 2-3 razy więcej mięsa niż 100 lat temu, a u 90% Polaków wykryto niedobór witaminy D. Czyli tak jak u wegan, tak u nie wegan. Suplementacja jest wskazana, witaminy D. Wszyscy muszą suplementować, niezależnie od rodzaju diety. Kolejny hak na wegan się nie sprawdził. Mimo, że mięsożercy spożywają dwa razy więcej mięsa niż 100 lat temu, bo to przemysłowe jest najprawdopodobniej. To przemysłowe, kiedy zwierzęta nie są na słońcu, nie jedzą trawy takiej można powiedzieć z brudem i tak dalej, to mogą mieć niedobory. B12D i ja się szprycuje B12 i mięsożercy jedzą B12 fortyfikowane, które jest w mięsie dodawane sztucznie. Witamina D jest niewystarczająca. Nawet gdy jedzą dużo tego mięsa, jest ona niewystarczająca. Też muszą brać tabletki. Czyli weganie, tak jak mięsożercy muszą brać witaminę D, mogą brać witaminę B12, jeśli ich nie stać na robienie badań, na to, czy mają niedobór, czy nie mają. I właśnie kwasy Omega-3 uważam, że to jest kwestia kłamliwa, jeżeli ktoś nie ma cukrzycy, bo cukrzyca może wpływać negatywnie na przetwarzanie tych omega-3 czy jakiś innych poważnych schorzeń, to albo będzie miał trochę niższy poziom kwasów omega-3 i nie wpłynie to negatywnie na jego zdrowie zazwyczaj, albo jeśli to przetworzenie przebiega sprawnie, to będzie miał trochę wyższy i też będzie ok. Jako, że te zieleniny i tak dalej, te rośliny mogą mieć troszeczkę mniej kwasów omega-3 niż kiedyś, no to... Za rozsądne uważam, żeby jeść to siemię lniane, które posiada bardzo wysokie stężenia kwasów omega-3. Najlepiej zmielić w ręcznym młynku, bo one pod wpływem ciepła, jakby w elektrycznym młynku, to pod wpływem ciepła może nastąpić zniszczenie tych kwasów omega-3. Albo w elektrycznym młynku, ale mielić z przerwami, tak żeby się nie zdążyło to nagrzać, to siemię. I takie zmielone, świeże można jeść. Podobnie sprawa ma się z nasionami chia, które też mają bardzo wysokie stężenia kwasów omega-3. I tutaj kwasy omega-3 są załatwione. Witamina D, no to albo mieszkanie w strefach, gdzie jest więcej słońca, albo okresowa suplementacja. W przypadku witaminy B12, jeśli kogoś stać, robi sobie badania, jeśli jest niedobór. No to tak jak każdy, kto ma niedobór B12, może brać tabletkę. Czasami, gdy... W wyjątkowych sytuacjach tabletki nie zadziałają, chociaż zazwyczaj działają, no to można pomyśleć o zastrzyku, nie? chociaż tego nie polecam. Nie? W miarę możliwości próbować z tabletkami, sprytnie to robić, mieszać tabletkę z żywnością, tak żeby organizm nie potraktował jako ciała obcego i to w zupełności powinno wystarczyć. B12 idę załatwione. Potem kwestia żelaza. To jest sztandarowy atak uniwersytetów polskich na diety roślinne, na weganizm. Niedobór żelaza, że jedynie żelazo chemowe jest dobrze wchłanialne, a każdy inny jest źle wchłanialne. To, co oni gadają, świadczy o jednym. Ci ludzie nie mają kompletnie rozsądku i rozumu. To są wyjałowieni ludzie, wyjątkowo głupi, żeby takie rzeczy opowiadać w XXI wieku, że niedobór żelaza jest na diecie wegańskiej. Jeżeli jest na diecie wegańskiej, to tym bardziej musi być na diecie wegetariańskiej wapń, który jest w mleku, czy w ogóle nabiał, utrudnia wchłanianie żelaza nawet o 60%. Czyli wegetarianie powinni mieć jeszcze większy niedobór, bo też nie jedzą żelaza chemowego. W nabiale i w jajkach żelaza prawie nie ma. To są śladowe ilości o wiele mniejsze niż w roślinach. Z roślin można wiele więcej uzyskać niż z nabiału i jajek. I teraz, jeżeli wegetarianie by mieli chroniczne niedobory żelaza i weganie, no to w jaki sposób 500 milionów około obywateli Indii by żyło? bez anemii, bez niczego oni tam setki lat, może nawet 2,5 tysiąca lat żyją bez żelaza chemowego I jeszcze na diecie wegetariańskiej która utrudnia wchłanianie żelaza z powodu nabiału czyli żelazo u wegetarian jest w o wiele gorszej sytuacji a mimo to oni żyją przecież znamy wegetarian którzy nawet piją kawę która też utrudnia wchłanianie żelaza, wapnia i magnezu piją kakao, herbatę, alkohol i oni nie cierpią na anemię coś tu jest nie tak z tym żelazem chemowym Natomiast jedno jest pewne, że chemowe jest niebezpieczne w nadmiarze. Kiedy my zjemy więcej żelaza roślinnego, ono się rozpuści w, w organizmie, nie wywoła większych strat. Praktycznie rzecz biorąc nie jest toksyczne. Natomiast toksyczne jest żelazo chemowe, to też poświadcza, że my jesteśmy z przyrodzenia roślinożercami, że żelazo chemowe szkodzi, żelazo roślinne nie szkodzi. I teraz, u takich standardowych wegan zauważa się czasem trochę niższy stopień, Perytyny, czyli trochę niższy stopień żelaza we krwi. No i co z tego wynika? Nic. Może to oni nie mają niższego, ale mięsożercy mają wyższy. Wszystko jest względne. Jeżeli hemoglobina, czyli krew, wytwarza się w odpowiedni sposób i nie stanowi to żadnego problemu, że tego żelaza jest trochę mniej, są zdrowsi i tak dalej, no to po co robić problem? Bo se ktoś ustalił normę i trzeba ją spełniać? Dzisiaj jest taka norma, jutro będzie inna. To jest po prostu śmiechu warta sprawa. Weganie, którzy chcą mieć żelazo na, na, na środkowej czy na górnej półce, no to śmieszni są, popełniają błąd. Niższa forma żelaza też sprawia, że nie ma anemii, krew jest zdrowa, wszystko gra i tak jak 500 milionów wegetarian w Indiach nie poumierało na anemię, tak my od niedoboru żelaza nie poumieramy, jeśli jemy czyste roślinki, które są zawsze bogate raczej w żelazo i tak dalej. No i jeszcze się mówi, że wapno to tylko się wchłania z mleka, jest największa ilość tego wapnia w mleku i największa przyswajalność, brokuły tylko w 10% się wchłania wapno, a mleko i nabiał w 35% i bez po prostu wapna z mleka człowiek człowiekowi się rozpadną zęby i kości. Też taki jest argument przeciwko diecie rośliny. To już jest wyjątkowo głupi argument, bo jakieś 10 tysięcy lat temu dopiero zaczęto produkcję w Keananie, hołów zwierząt i tak dalej, udomowiono zwierzęta, czyli bardzo krótki okres czasu. I teraz dopiero Sumer i Egipt to jest jakieś 5 tysięcy lat temu, bardziej upowszechnił tę produkcję, także ludzie już mieli dostęp do nabiału. To wcześniej musiałyby się im kości rozpaść. Jedynymi źródłami, zanim ludzie zaczęli pić mleko innych ssaków, krów i kus itd., jedynym źródłem wapnia musiały być rośliny. Małpy też, jako dorosłe osobniki, spożywają tylko zieleninę, tylko owoce i stąd mają wapno. I ludzie tak samo, wapń mogą dostarczyć. I bezczelnie lobby na nabiałowe kłamie, że mleko jest najbardziej przyswajalne, jest to kłamstwo. Zielonolistne warzywa i owoce jak napisało Stowarzyszenie Amerykańskie Dietetyczne i Kanadyjskie, wchłaniają się w do 60%. Dwa razy bardziej się wchłania jarmuż niż mleko. W jarmużu jest dwa razy więcej przyswajalnego wapnia w takiej samej porcji niż w mleku. Przy czym w mleku dostarczamy sobie tak cholesterol, tłuszcze nasycone, które odpowiadają za choroby serca, krowie hormony, w tym hormon IGF, który jest niebezpieczny i zaburza to równowagę hormonalną człowieka. Jest bardzo niebezpieczne te hormony. No i wysoko skondensowane białko, które napędza nasz hormon wzrostu IGF i powoduje nowotwory. Zwiększa promocję nowotworów, te białko, kazeina. Poza tym kazeina jest dla bardzo wielu osób ciężkostrawna, bądź w ogóle niestrawna. Potem leko zawiera cukier, dwucukier, laktoza która jest strawialna przez człowieka do czwartego roku życia, a potem staje się coraz mniej strawialna, bo to jest, też występuje w mleku matki ludzkiej, laktoza. Potem już ta laktaza, która odpowiada za trawienie laktozy, zanika u ludzi normalnie. Pewne rasy ludzkie, które przyzwyczaiły się do spożywania mleka, są uodpornione i trochę dłużej potrafią tą laktazę posiadać. Niemniej jednak nawet u nich z wiekiem coraz słabiej się trawi to mleko. Czyli dwucukier... Laktoza po jakimś czasie staje się niebezpieczny, pojawiają się bóle, wzdęcia. Jest to po prostu niestrawialny dwucukier dla organizmu, co pokazuje, że mleko kompletnie nie pasuje mleko krowie dla ludzi. Laktoza, kazeina, tłuszcze nasycone, hormony krowie tym hormon IGF, hormon wzrostu i różne inne syfy, które się znajdują, mleko, które nie jest spite z sutka, już jest utlenione. Mleko przemysłowe to już jest produkt mlekopodobny, tam różne są już podają, różne jakieś tam, że tłuszcz jest za bardzo rozdrobniony, że białka są za bardzo rozdrobnione, przenika to do krwiobiegu i powoduje różne problemy i choroby. Także mleko to jest syf, a jarmuż posiada ogromne ilości antyoksydantów, które odpowiadają za chronienie przed nowotworami. Zawiera witaminę C, różne witaminy z grupy B. Jarmuż jest 100 razy zdrowszy, ma lepiej wchłanialny wapń. Jarmuż, rukola ma bardzo dużo wapnia. Według amerykańskiego ministerstwa rolnictwa pokrzywa zawiera 480 mg na 100 g Wapnia to jest bardzo dużo. Mleko ma 120 w takiej samej ilości mg, a pokrzywa przy takiej samej 100 gramach ma 480 mg. Sezam zawiera jakieś 1100. Sezam akurat się przyswaja trochę słabiej, gdzieś w granicach 21 do 23%. Niemniej jednak nawet, jeżeli on posiada jakieś 1100, to on zawiera jakieś 5-6 razy więcej tego wapnia w takiej samej porcji co mleko. Mak zawiera 1400 mg, więc na pewno źródła roślinne są bardziej dla wapnia pożądane, szczególnie zielenina. Bardzo dobra przyswajalność i bardzo dobre połączenie różnych tam witamin, mikroelementów. Według gęstości odżywczej, jak zmierzono, jarmuż ma dziś 1000 skale, no to mięso wołowe ma 20, mleko pełne ma 20, ser żółty 10-15 to są takie właśnie skale, że tam ilość mikroelementów i witamin w jednej kalorii jest na poziomie 20, 15, 10 w przypadku serów, a tutaj jarmuż, gorczyca 1000. No to o czym my tu mówimy 50 razy więcej? W truskawkach jest 212. Także warzywa i owoce pod wieloma względami wygrywają. Tak samo kwestie zakwaszenia. Uniwersytety twierdzą, że nie ma zakwaszenia, bo krew potrafi sama niwelować te, te kwasy, tak że ona zawsze będzie miała odpowiednie pH i nie ma zakwaszenia, nie? Oczywiście, my się zgadzamy, że krew potrafi buforować, bo jakby tego nie zrobiła, no to człowiek by umarł. Tylko jakim kosztem, jakie koszta musi ponieść organizm? I na uniwersytetach już się tego nie drąży, jaki jest koszt. A dlaczego się tak upraszcza tą sprawę? Bo musieliby uznać, że zakwaszające mięso, kawa... Są szkodliwe, są niebezpieczne, bo powodują zakwaszenie organizmu, nie mogą zaatakować mięsa, nabiału, kawy, bo są spięci przez Ministerstwo Rolnictwa i przez układy korupcyjne z wielkimi miliardelami, no i po prostu nałogowość diety ludzkiej powoduje, że będą bronić do końca swoich nałogów. Więc specjalnie zakwaszenie potraktowano bardzo, można powiedzieć, delikatnie, uznając, że krew potrafi. Potrafi, ale jakim kosztem? Właśnie kosztem takim, że m.in. wapń jest wyciągany z kości jod, pojawia się niedoczynność tarczycy, pojawia się osteoporoza, czyli odwapnienie kości, pojawia się mnóstwo różnych chorób, które są wynikiem tego, że krew buforuje. No i jaka dieta tutaj wygrywa? No, znowu roślinna. Znowu roślinna, bo najbardziej takie alkalizujące są warzywa i owoce. Większość warzyw i owoców jest najbardziej alkalizująca. Z gotowanych produktów można jeszcze włączyć kaszę jaglaną, kaszę gryczaną. Troszeczkę bardziej kwasotwórcze, czyli o niskim pH, nie, nie mieszać tego z kwasem smakowym, bo cytryna jest alkalizująca, a jest kwaśna, no to tutaj jeśli chodzi o bardziej takie, no to są ryż, one trochę bardziej zakwaszają. Potem tak zwany indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny. Tutaj znowu warzywa i owoce te zielone mają dość niski, a czasem jak niektóre warzywa jak ziemniaki gotowane mają bardzo wysoki, no to to też nie jest aż tak szkodliwe, chociaż ziemniakowy nie jadł za dużo. Arbus ma wysoki indeks glikemiczny, ale ma z kolei niski ładunek glikemiczny. Marchewka gotowana ma też wysoki indeks, ale niski ładunek, czyli innymi słowy, z warzywami i owocami jest przeważnie, że są, mają niski indeks glikemiczny i tu jest wszystko raczej ok nie? Mięso ma zerowy indeks glikemiczny, bo nie ma żadnych węglowodanów, nie ma żadnych cukrów i to też jest złe, bo podstawą żywienia człowieka jest dostarczanie energii. Energii właśnie mówi się, że muszę jeść mięso, żeby mieć energię, tylko że mięso nie ma żadnych węglowodanów. Energię dostarczają owoce z błonnikiem, gdzie ten cukier jest w miarę powoli dostarczany do organizmu i zboża takie jak płatki owsiane, ryż, kaszę, to ma węglowodany złożone, powoli się przedostające do organizmu. Natomiast mięsożercy bardzo szybko, jak nie mają tych węglowodanów z mięsa, muszą dorzucać biały cukier rafinowany i kawę, żeby się jakoś pobudzić do energii, bo bez tego nie funkcjonują dobrze. Organizm jest w stanie białka z mięsa przetwarzać w trudnym procesie na węglowodany, ale wytwarzają się substancje uboczne, takie jak amoniak i to jest proces uciążliwy. Organizm nie preferuje takiego rodzaju przetwarzania białek węglowodany, bo to jest droga wyboista. Dlatego należy dostarczać organizmowi jako półprodukt węglowodany i one będą potem przetwarzane w energię potrzebną dla komórek. Komórki potrzebują bardzo dużo tlenu i bardzo dużo węglowodanów. Dieta wysokoglukozowa jakieś 80% węglowodanów, dotlenienie. To jest optymalne dla życia człowieka i najzdrowsze dla niego. Ktoś, kto je dużo mięsa albo muszą się białka przetwarzać, te węglowodany, powstaje amoniak, to niszczy nerki, zatruwa cały organizm ten amoniak. To jest substancja toksyczna w większych ilościach. Czyli wszystkie te parametry, jak indeks glikemiczny, zakwaszenie, gęstość odżywcza, budowa układu pokarmowego, wskazują na to, że dieta wegańska jest najzdrowsza. I teraz w jaki sposób mięsożercy bronią się przed tymi faktami? Konserwatyzm umysłowy utrzymują oczywiście tradycje i tak dalej, czyli potępienie. Potem wymyślają różne kłamstwa i manipulacje na temat wegan. A najbardziej znane oszustwo to, że weganie głodzą dzieci. Media opisywały sprawę, jak to weganie zagłudzili dziecko. Pisało na pierwszych stronach gazet. Weganie zagłudzili dziecko. Oczywiście to była obrzydliwa manipulacja, która ukrywa prawdziwy fakt odnośnie tego, że dzieci wegańskie mają przeciętnie 100 razy lepiej niż dzieci wszystkożerców. Tak mniej więcej można ustalić. Ja tak liczę, że wegan jest na świecie gdzieś 70 milionów, no bo w samych Chinach mamy 50. W USA podaje się gdzieś do 22 milionów, od 7 do 22. W Polsce podaje się jakieś 500 tysięcy wegan, w Niemczech milion, w Indiach myślę, że na 500 milionów wegetarian będzie gdzieś około 10 milionów wegan. I na całym świecie gdzieś tam są pojedynczy weganie, przy czym weganie są prześladowani w wielu krajach, więc się ukrywają też ze, ze swoją dietą. Ale 70 milionów i tak myślę, że gdzieś 5 milionów będzie wegańskich dzieci. To są oczywiście szacunkowe liczby. Na 5 milionów spraw właściwie wzięto dwa zagłudzenia i dwa zapalenia płuc i jedne jakieś tam powiedzmy, że dziecko było za małe i jeszcze jedna sprawa, że dziecku się kręgosłup wygiął nie? pod jakiejś tam niedoborowej diety. W przypadku pierwszej sprawy takiej odnośnie zagłudzenia dzieci Dwie sprawy zagłodzeń dzieci to były sprawy nie dawania mleka matki dziecka, co jest całkowicie sprzeczne z ideą weganizmu. Nie dajemy produktów od zwierzęcych, ale karmimy mlekiem matki jak najdłużej. Ale ta najgłośniejsza sprawa, murzynów z Atlanty, którzy byli jakimiś kryminalistami chyba, sąd uznał, że oni udawali wegan po to tylko, aby zmniejszyć swój wyrok, a chcieli zagłodzić dziecko czyli ich prawdziwym motywem było zniszczyć dziecko, a kiedy już do sądu przyszli i tak dalej, to linią obrony było to, że byli weganami i ta dieta jakby nakładała na to, że nie karmiły mlekiem matki. Nie? Także tutaj media obrzydliwie okłamały wbrew orzeczeniu sądu, prokuratury i tak dalej. To był jawny szwindel tutaj. W przypadku wegan z Anglii, którzy nie dawali mleka matki dziecku, chorzy psychicznie, ludzie w ogóle nie powinno to w mediach się pojawiać. To był skandal, że tych chorych psychicznie ludzi, którzy mieli jakieś zaburzenia, odżywiania i akurat się podkleili pod weganizm, mogli się podkleić pod każdą dietę, pod dietę paleo. Często tak bywa, że ludzie, którzy mają jakieś zaburzenia, odżywiania, bulimia, anoreksję i tak dalej, lubią się podklejać pod jakieś diety. Również pod diety wegańskie. To są ludzie mający choroby psychiczne i tak dalej. No i znalazło się może kilka osób, które miały jakieś zaburzenia, jakieś choroby psychiczne, źle odżywiły swoje dzieci i tak dalej. I to zostało podchwycone w mediach i zrobiono głośną sprawę. Na 5 milionów tam powiedzmy dzieci wegańskich, tak jak przypuszczam, kilka spraw i ludzie tylko znają wegan z tego, że głodzą dzieci. No to jest skandal. Przecież jak zrobiono na 150 dzieciach wegańskich i niewegańskich badania, no to wyszło, które miały większe niedobory i nadmiary. Dzieci mięsożerne miały niedobór błonnika, magnesu, tam jeszcze jakiś innych witamin, już nie pamiętam dokładnie, miały nadmiar cholesterolu, czyli wczesne stadium miażdżycy już się u nich zaczynało. Były w o wiele gorszej sytuacji niż dzieci wegańskie. Dzieci wegańskie i niewegańskie miały niedobór wapnia według tych norm, które są zawyżone. Weganie mogą mieć niedobór wapnia, niedobór cynku, jodu czasem B12, jeśli nie suplementują, witaminy D, ale te niedobory też występują tak samo mniej więcej u mięsożerców, też są niedobory witaminy D, wapnia, jodu, cynku, no i też oczywiście witaminy C, E, K i wielu innych u mięsożerców jeszcze więcej, no i najgorsze są te nadmiary. Nadmiary białka, nadmiary tłuszczy nasyconych, podwyższony poziom cholesterolu są w gorszej sytuacji niż nasze dzieci wegańskie. Dzieci wegańskie są drobniejsze i lepiej, bo są zdrowsze. Bo im ktoś jest większy, tym ma większe kłopoty serce, by taki organizm utrzymać. Serce szybciej wysiada. Układ odpornościowy nie jest w stanie sobie radzić z nowotworami, bo ma większą przestrzeń do opanowania. Tam, gdzie jest dużo tłuszczu, gdzie jest dużo wagi, tam jest więcej przestrzeni, w których nowotwory mogą się rozwijać bezkarnie. Także przeciętnie ludzie przechodzą na weganizm ze względów etycznych, czyli są bardziej etyczni, czyli bardziej mają większą empatię dla swoich dzieci. Ze względów zdrowotnych, mają większą wiedzę, mniej karmią cukrem, mniej karmią jakimiś syfami, bardziej dbają o dietę. Także przeciętnie, 100 razy lepiej takie dzieci mają niż dzieci mięsożerców. A ci wypromowali, żeby się wybronić, że weganizm jest straszny, że to niby obrona zwierząt, a krzywdzenie dzieci... No to już jest szczyt obudy. Mięsożercy nie tylko głodzą swoje dzieci, jak jakaś tam madzia na, na, na kozi mleku sta zagłodzona i tak dalej. Takich przykładów jako kontrargumentów do tych wegańskich dzieci, które zostały rzekomo jakoś tam uszkodzone, no to, no to można znaleźć e, tysiące, można znaleźć nie miliony takich e, dzieci. Mięsożercy dzieci głodzą, dzieci gwałcą, katują, molestują, zaniedbywują sto razy bardziej i nasze dzieci wegańskie są zdrowsze. Są trochę drobniejsze, ale to im na zdrowie oczywiście wychodzi. Nasze dzieci mają wyższy stopień inteligencji, mniej podwyższonego cholesterolu i wszystko mniej więcej jest w normie. Czasem, jeżeli nie ma suplementacji B12, mogą być kłopoty, jeśli mają za małą ekspozycję na słońce z witaminą D. Niektóre mogą być niedowapnione, bo o na tej diecie trzeba jednak zadbać bo w krajach, gdzie się spożywa duże ilości mleka i nabiału, organizm od pokoleń jest przyzwyczajony do trochę większej ilości wapnia. Teraz jeżeli wytniemy mleko, a nie zastąpimy tego lepszymi źródłami roślinnymi, ale trzeba jednak to zrobić, trzeba zastąpić, no to może być faktycznie niedobór. I o ten wapń trzeba zadbać, o jakieś 525 mg na dzień. To można sobie policzyć, ile jest w 100 g dalej. Jakieś 300 g jarmużu, już daje te około 480. Do tego 250 gram, powiedzmy płatków owsianych daje jakieś 130 i tu już jesteśmy daleko ponad normę. Dużo wapnia mają też migdały. Można sobie robić koktajle zwane szejkami. Z jarmużu, rukoli, natki pietruszki. Nie zalewać wodą, ale tak zwanym napojem migdałowym, mlekiem migdałowym. To się robi tak, że migdały się odmacza kilkanaście godzin, a potem w blenderze, czyli w takim mikserze, miesza i powstaje taki płyn migdałowy, który jest wysokowapniowym płynem. I tym mlekiem zalewać szejka czy koktajl z jarmużu, rukoli, natki pietruszki. Dodać do tego koktajlu trochę zmielonego sezamu, niełuskanego, sezamu czarnego, nasion czyja. To są już wysokowapniowe produkty, stokroć zdrowsze niż mleko. Trzeba zadbać właśnie o ten wapń, żeby ten wap dostarczyć. Trzeba profilaktycznie suplementować witaminkę B12 i witaminkę D przy małej ekspozycji na słońce, szczególnie od jesieni do marca w Polsce. Żelazo, jak mówiłem, jest prostą sprawą. Nawet jeśli tego żelaza będzie trochę mniej w krwi, niczemu to na zdrowie negatywnie nie wpłynie. Żelazo jest w bardzo wielu produktach i tak zwane fityniany i szczawiane tylko w ograniczony sposób mogą utrudniać wchłanianie wapnia żelaza. Szczawiany występują tylko w szczawiu w większych ilościach, w szpinaku, w rabarbarze i żurawinie. Większość tych produktów je się sezonowo dość mało, więc to nie stanowi żadnego problemu. To jest wydumany problem, żeby jakkolwiek zaatakować dietę roślinną. Szczawiany to jest tak naprawdę kilka produktów, które można wyrzucić z diety roślinnej i w ogóle nie muszą występować na naszej diecie Szczawiany albo jezie po prostu w izolacji od produktów wysokowapniowych lub zjeździe wraz z produktami bardzo wysokimi w wapń i w ten czas też czawiane w jakiś sposób zostaną zneutralizowane przez bardzo duże ilości wapnia i też będą ok. Substancje fitynowe załatwia się w taki sposób, że na przykład strączki, orzechy odmacza się po kilkanaście godzin. Najlepiej na przykład odmaczać to z niewielką ilością soku z cytryny albo octu jabłkowego po czym po 12 godzinach wylewamy tę wodę, żeby nie podrażnić zębów tym kwaskiem cytrynowym i octem jabłkowym i nalewamy świeżą wodę na kilka godzin i gotujemy na przykład taką kaszę jaglaną, kaszę jęczmienną, kaszę gryczaną. Ryż brązowy można zmieszać z kaszą gryczaną, bo ryż ma za mało tej substancji, która pod wpływem wody usuwa tą substancję fitynową. To się nazywa proces fitazy. Proces fitazy następuje bardzo dobrze w kaszy gryczanej, niepalonej, bo w palonej może już słabo występować, albo wcale tego nie wiem do końca. Dobrze występuje też w kaszy jęczmiennej, w płatkach owsianych itd. Odmaczamy ileś tam godzin. Strączki też odmaczamy w wodzie z niewielką ilością soku z cytryny albo octu jabłkowego kilkanaście godzin. I tutaj następuje fitaza, czyli neutralizacja tego kwasy fitynowego w dużej ilości. Nawet gdy on jest, to zdrowe jelita są w stanie sobie z nim radzić, aczkolwiek trochę więcej fermentacji jest. I jak napisały stowarzyszenia dietetyczne kanadyjskie, i amerykańskie, że kwas fitynowy nie ma aż tak wielkiego znaczenia w przyswajaniu żelaza i wapnia, jakby to mogło sugerować się. Bo organizm wegan po jakimś czasie wytwarza umiejętność radzenia sobie z kwasem fitynowym, szczawianami, przetwarzaniem kwasów omega-3. To wszystko z czasem będzie coraz lepiej postępować. Weganin na zdrowej diecie coraz bardziej robi się zdrowy, jego jelita stają się coraz bardziej czyste i z czasem to będzie coraz lepiej wszystko działać. Jeśli jeszcze się nauczy odmaczać odpowiednio z octem jabłkowym i z sokiem z cytryny, z wodą z sokiem z cytryny, wszystkie te takie gotowane jak strączki, soczewica czerwona, groch, fasola, potem ryż brązowy, kasza jęczmienna, gryczana, jaglana, to zmniejsza ilość tej substancji fitynowej. Tak samo orzechy trzeba odmaczać kilkanaście godzin, może być nawet kilka, to już coś daje. Jak mówiłem, szczawianów najlepiej jeść mało, nie w pobliżu produktów wysokowapniowych, żeby tego wapnia nie stracić i jeść je, po prostu okazjonalnie. Sok z rabarbaru można raz na jakiś czas, szczap też, jak się zrobi tam kilka razy do roku, no to człowiek nie umrze. Także wapń i żelazo jest raczej ok, na naszej diecie. Jak mówię, na zdrowej diecie, bez kawy, cukru, nadmiaru soli z żelazem nie ma problemów, co pokazuje życie 70 milionów wegan, że na wapniu i żelazzie roślinnym funkcjonują bardzo dobrze. Natomiast mięso, żercy na żelazo chemowym bardzo źle i na wapniu z mleka też bardzo źle, bo wapń z mleka się wchłania dwa razy słabiej niż z roślin zielonych. Potem te ogromne ilości wapnia krążą, u mięsożerców w żyłach, co zwapnia żyły doprowadza do chorób układu krążenia i niszczy nerki. I problem polega na tym, że u nich zakwaszenie i inne czynniki powodują, że kości się odwapniają, ale nawet potem jak już spożywają dużo wapnia, to ten wap nie wbuduje się od tak potem w kości. Potrzebna jest witamina K, która jest produkowana w zdrowych jelitach, a oni już nie posiadają zdrowych jelit, bo mają masy gnilne, bo im mięso gnije i inne rzeczy w jelitach i tam już słabo się wszystko syntetyzuje, więc u nich się nie syntetyzuje witamina K2. Można jeść kiszonki, kiszonki zawierają to K2. Potem, żeby to wszystko przebiegało dobrze, odbudowa i regeneracja kości potrzebna jest witamina C, magnez, bor, mnóstwo różnych substancji, których oni nie dostarczają sobie z dietą. Krzem też jest ważny dla kości, Krzem czasami niby w rybach jest, ale bardzo dużo jest go w pokrzywie, w kaszy jaglanej. Także generalnie rzecz biorąc rośliny i owoce są bardzo dobre dla kości. Mięso i nabiał jest bardzo toksyczny dla kości. W Szwecji robiono badania, gdzie przecież mleko jest wielce cenione i okazało się, że kobiety wraz z większym spożyciem mleka miały większy stopień odwapnienia kości. Zresztą wiele takich badań potwierdziło, że mleko nie wpływa korzystnie na kości. Mleko zawiera dużo białka, a białko w jakiś sposób konkuruje z wapniem i odwapnia kości. Właśnie to zakwaszenie i tak dalej. Także na diecie roślinnej, która zadba o wapń, wyrzuci substancje takie jak kawa, cukier i tak dalej, no to będzie wszystko ok. Wapno, żelazo, wszystkie mikroelementy, witaminy, to już wiadomo, że na diecie roślinnej witamina C i wszystkie te inne magnezy, to wszystko jest u nas na o wiele wyższym poziomie. Witamina brudu B12 i słoneczko D i jest wszystko jak należy. Dieta jest alkalizująca, czyli niezakwaszająca. Dieta ma mniej więcej odpowiedni indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny. Ładunek też insulinowy się tam liczy. Wysoka gęstość odżywcza w jednej kalorii. Wszystkie te cechy wskazują na to, że my jesteśmy roślinożercami, weganami z przyrodzenia, od prehistorii były grupy zbierackie, potem były grupy zbierackie i zbieracko przy czym łowcy to byli raczej głupsi ludzie, bo musieli się narażać na walki i ginąć w polowaniach, podczas gdy zbieracze nie mieli tego problemu. No, minimalizm przetrwania zakładał, że jednak dieta zbieracka była bardziej rozsądna. Po prostu znaleźć miejsca, gdzie się nazbiera odpowiednią ilość roślinek. A tutaj zjadają trupy, podczas walk giną, podczas polowań wszystko jest głupie. Zresztą, mięsożercy to były zdziczałe ludy. Często tam, gdzie znajdujemy kości zwierząt, tam też znajdujemy kości ludzi. To byli kanibale, pożerali się nawzajem, pożerali zwierzęta. To były jakieś dziczałe agresywne ludy, z których potem się wytworzyły bandyckie ludy, które koniec końców znamy ich z takich wyczynów, jak obozy koncentracyjne masowe, tak jak zwierzęta. W bydlęcych wagonach zwozili ludzi masowo, tak jak wrzeźni, mordowali się nawzajem w tych obozach koncentracyjnych. To są nasi dziadkowie europejscy, którzy takie rzeczy robili. To mięsożercy oczywiście. Oni właśnie, złodzieje, którzy potrafią kraść, mleko krową. Krowę trzeba zapłodnić, najczęściej sztucznie się ją w jakiś tam sposób zapłodnia. Potem, kiedy urodzi cielaka, zabiera jej się cielaka i robi się z tego cielęcinę, a jej się kradnie mleko. No to jest bestialstwo. To już poświadcza, jacy cyniczni i podli są ludzie dla innych ssaków. Nie takie co się robić, nie? Wiadomo, że przy połowie ryb to sieci zagarniają wszystko. Delfiny. Delfiny są zabijane masowo. Czasem sprzedawane do Japonii na mięso paskudstwa, niszczą wszystko, takie połowy w te sieci zagarniane jest całe bogactwo morza te morza już są wyjałowione, zniszczone chów zwierząt to 20 razy gdzieś droższe jest niż chów roślinek i 20 razy bardziej gdzieś niszczy środowisko 70 miliardów zwierząt hodowlanych no to tych gówin nie są w stanie wykorzystać na przykład do, do nawożenia pól wiadomo też, że pola nawożone główne szybciej się wyjaławiają, bo to gówno się szybko rozpuszcza i można by zastosować komposty roślinne dobrze przygotowane, to też trzeba zdobyć wiedzę i tak dalej. I dałoby się to zrobić, tylko trzeba wydać trochę pieniędzy, żeby zrobić badania i tak dalej, bo gówna nie są idealnym kompostem dla roli. Zresztą, o czym my gadamy, jak 70% pól jest pod paszę dla zwierząt? To są potworne straty, które ludzie by mogli się tam żywić. I po tym trzeba mieć gówno, żeby takie pola nawozić, nie 70%. Można by stworzyć produkcję roślinną nawożoną odpowiednimi nawozami roślinnymi, dobrze przygotowanymi. Dałoby się to wykonać. No i też kwestia degradacji etycznej. Tam, gdzie są rzeźnie, tam, gdzie jest mordowanie, tam, gdzie jest cyniczne kradzenie mleka i jaj yy, kurom i zwierzętom, tam jest degradacja moralno-etycznie, tam ludzie się stają bardziej bestialscy, bardziej okrutni dla siebie nawzajem. Czyli mięsożercy tak, niszczą degradują społeczeństwo moralno-etycznie, niszczą ekologicznie, środowisko niszczą. Są nieoszczędni, 20 razy drożsi, 5 do 20 razy, tak mniej więcej się liczy. I kwestia zdrowia. Zdrowie u nich jest na bakier. Już wegan bada się od 1958 roku, Adwentystów dnia siódmego i wyniki są zadowalające. Weganie mają 2,8 razy rzadziej zabał serca niż wegetarianie, adwentyści, którzy też nie piją kawy i tak dalej, też ładnie się odżywiają i tak dalej, tylko że są wegetarianami. 2,8 razy Rzadziej mają zawał serca, weganie od wegetarian. I weganie mają cztery razy rzadziej zawał serca niż adwentyści mięsożercy. I 8 razy rzadziej mają zawał serca niż przeciętnik kalifornijczycy. Później też chorują na nowotwory, na raka. Weganie też chorują, bo jedzą chemikalia i tak dalej. To też trzeba zadbać inaczej niż tylko dieta, ale też trzeba zadbać o inne chemikalia i tak dalej. Mniej też chorują na cukrzycę, i tak dalej. Wszystkie te badania, już które są, wskazują na to, że weganie są zdrowsi. Jeszcze brakuje tylko takich dokładnie pokazanych masowo wielopokoleniowych rodzin wegańskich i wskazanie na ludzi, którzy bez suplementacji B12 nie mają jadoboru, nie? To takie jakby taka kropka nad i zamykająca temat zdrowia, i, przy, i która dieta jest przyrodzona. Wegani nie suplementujący B12 i D, żyjący tylko z roślinek, to jest pierwsze. I tacy ludzie ponoć są. Tak przynajmniej twierdzi Joanna Balaklejewska i Maria Bukarti. To są dwie osoby. Joanna Balaklejewska mówi, że zna też osoby, które nie suplementują i nie mają niedoborów B12. To by był temat zamknięty. Joanna Balaklejewska ma też czteroletnie dziecko na diecie surowo wegańskiej, czyli nie na i i piętnastolatkę na diecie wegańskiej. Ja znam 24-latkę, Saszę Clark, która jest na diecie wegańskiej od początku. Urodzona weganka, 24 lata. Teraz już będzie miała chyba 26 lat. 24 lata miała gdzieś w 2014 roku. Tutaj jeszcze można powiedzieć, że są pewne kwestie. Zbadanie jeszcze do końca, ile wapnia weganie potrzebują, czy te 500 mg, czy mniej na dzień, Potem kwestia omega-3. Ile trzeba dostarczyć, żeby nie było za dużo i za mało? Czy jest konieczne jedzenie tego siemienia lnianego, czy nie? Czy wystarczy już zielenina? Ile witaminy D jest potrzebne przy zdrowej diecie? Są takie tematy, które jeszcze trzeba dopracować, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, nie? czyli kwestie praktyczne, jak tą dietę ustawić, aby była ona zdrowa dla wielu ludzi, dla wszystkich, nie? dla tych, tych chorych i tak dalej. Pewne elementy wiedzy jeszcze trzeba uzupełnić, aby to w pełni był obraz w porządku. Jeśli chodzi o kwestie takie można powiedzieć organizacyjne, no to na obecną chwilę w takich można powiedzieć wielkich miastach te zielone produkty jak jarmuż są strasznie drogie i strasznie dziadowskie. Nie? Tutaj ten problem trzeba by rozwiązać. No to jest kwestia oczywiście przestawiania produkcji. Generalnie rzecz biorąc jarmuż powinien być 5-10 razy tańszy w markecie niż mleko, a jest na odwrót. To jest skandal. Jarmuż jest strasznie drogi, a mleko jest o wiele tańsze, no bo za to mleko płacą wszyscy podatnicy w jakichś tam różnych ukrytych podatkach, opłatach. No normalnie wyprodukowanie mleka jest o wiele droższe niż jarmużu. Jarmuż może rosnąć w zimie jako takie powiedzmy zielsko, bez najmniejszych problemów. Prawie jak pokrzywa. Tak samo herbata z pokrzywy kilka złotych potrafi kosztować małe pudełeczko, a rośnie to po prostu wszędzie pokrzywa. Tak samo mlecz, mniszek lekarskim, no to rośnie wszędzie. Jeden ze zdrowszych produktów. Ma tyle samo wapnia, liście jak jarmuż, a jest to bardzo zdrowe, bardzo lecznicze. Zwykły mlecz. To powinno być w marketach o wiele tańsze, jeśli chodzi szczególnie o jarmusz o rukole, To są kwestie organizacyjne, to można by rozwiązać w ciągu jednej chwili. I w ten czas można by już zamknąć fermy, rzeźnie. 70 miliardów zwierząt powoli rozpuści, żeby znikły. Wszystko jest wykonalne